Wspomnę jeszcze raz, zespół Lemus PSS elektroniczne elektroniczne operacje muzyczne to Krzysztof wangor oraz Konat Jankus-Jakrzewski. Jest nam ogromnie miło, że musimy po raz kolejny zagrać w Polsce na Festiwalu Muzyki Elektronicznej, tym razem zorganizowany w Kwidzynie. Bo za mikrofon, muszę się do was zgłaszać, zwracać mnie. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu zawsze dziękujemy i zrobimy to również w Kwidzynie. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nam bardzo pomogli w, w wydaniu, że się tak wyrażę, naszych dwóch płyt. Mam na myśli płytę Spiralę, płytę Alfa, a te osoby, no, wymienię Robert Pietrzykowski, mastering, przygotowanie całego materiału na płytę. Bartek Socik za oprawę zdjęciową oraz y, Maciej Gozy, który w ogóle zajmuje się zespołem. Chciałbym również podziękować organizatorom, czyli Markowi Szulenowi, panu dyrektorowi oraz wam wszystkim, fanom i mieszkańcom fizyna za ciepłe podejście do muzyki elektronicznej. Słuchajcie, nasza muzyka to są odległe przestrzenie, odległe obszary, które staramy się przed Wami odkryć. Myślę, że nam się to udało. Jeśli coś nie wyszło z przodu, to bardzo przepraszam. Słońce strasznie świeci w oczy, mało co widzę. Ale żeby dotknąć tego wszystkiego, zagramy Wam jeszcze utwór Stars. Jest to utwór zwieńczający nasz dzisiejszy koncert. Myślę, że osiągniecie gwiazd. Przed Wami Stars.